Czterech dwudziestu, czterech i dwudziestu. Zdrowaś, Mario, łaski. być na świecie nie było. To można, można. Oczywiście można mieć takie poczucie wyjątkowości, bo z pokorą czekając na ostatni. John, zabrawszy z sobą Blumsteina, Wodeckiego i kierowcę Mike'a, zaczął się pakować. Nie mając pewności, co czeka ich na nieznanym terenie, starali się zamaskować swoją przynależność do łowców. John i Mike założyli skórzane płaszcze, aby wtopić się w tłum. Blumstein zabrał odświętną Menorę, a Wodecki zapakował wielką skrzynię do przyczepy. Co to jest? Menora! Taka broń! Nabijasz prochem i kamykami i podśpiewujesz. Dnia pierwszego Hanoki tata podarował mi tę kamienicę. Tu, tu, tu. Aha, a twoje wodacki? No, chemikalia na mutanty. Nie wiadomo, co nas może napaść, a warto się zabezpieczyć. Ale 500 kilogramów! Eee, no dobra, jedziemy. Za 30 minut zbierajcie się. Tak, tak jest! jest. Sześć godzin później. No, dojechaliśmy na miejsce. Ja idę do baru, zasiąć informacji. Ty, Moisze, idź na targ. Na pewno zajdziesz tam z kimś wspólny język. A nie Janem, damy rory bez rataszem. To ja popilnuję przyczepy. Nie! Ciebie, Wodecki, nie da się zostawić samego. Idziesz ze mną do baru. I żebyś mi się nie ważył uciekać. Bo cię złapie, zwiąże! Ale ja... I zamknę bluje! Dobrze, już dobrze. Będę grzeczny. Idziemy 10 minut później. Idę pogadać z barmanem. Świadaj tutaj i się nie ruszaj. Okej, okay, czekam. Słucham... Co podać? Szukam pewnej osoby. Ja nic nie wiem. Hmm. Hmm. Kogo szukacie? Stary mężczyzna, Włóczęga, ubrany w jakieś łachy, potwiera się długim ciłem. Na imię mu Fiodor. Tak, był tu taki wczoraj. Gadał ze sprężyną. Sprężyną? To ksywka miecka, tego tam w kącie. Miejscowy smugler, on wam coś z pewnością powie, ale... Nie tak tanio jak ja. Dzięki za informację. Czego? Szukam pewnej osoby. Podobno coś wiesz na jej temat. Gruba sobie, łatwo rozplątać język, ale nie mnie. Kim ty kura jesteś w ogóle? Nieważne, kim jestem. Mam interes. Nie powiesz, kim jesteś, to nie będzie kura żadnego interesu. Nazywam się Barry. John hmm. Barry. No, już lepiej. Ale zaraz, zaraz. John Barry... Już to gdzieś słyszałem Cia, ja, jestem prowadzącym Stalowego Radia Faktycznie, o, ja pierdole chłopaki Patrzcie no jakaś gwiazda na zaszczyciła Czego się drzesz? jakieś kłopaty Kto to jest? No jak to kto? John Berry z tego Radia co go gruba spuszcza zawsze Ten no, celebryta Ujacie w dupę, ale jaja Uuu, chłopaki, ale zachowujcie się, toż to człowiek światowy, kulturalny. Ha, gdzieś ty się takich mądrych słów nauczył. Kurwa, jakbym cię nie znał, to bym cię za jakiegoś cholernego naukowca wziął, albo profesora. Właśnie, ty podałym dywanie bimbro takiej wygadany nie jesteś. Dobra panowie, nie mamy czasu na to. Jakie znowu nie mamy czasu? Nie będziemy o suchym pysku o interesach gadać. Parman. Ty, no to cztery kubki, botla samogonu, napijemy się ze sławną, tą, no, osobistością. Nie, nie, nie, nie, ja nie piję samogonu, po wczorajszym mnie w brzuchu kręci. No właśnie, przepić musisz. No ja nie wiem. A ty, panie celebryta? One, two, no jednej kolejki to nie odmowie. Tak na dobry początek interesów. No kłaj, to rozumiem. Polewaj ziutek. Chłopaki, ale ja nie chcę Pij nie za... za interesy I za lepsze jutro Uch, Co jak co, ale ten grubas to robi zajebisty trunek Uch, Bardzo mocny No mówię, że zajebisty Tak, dobry No panie Jan, co tu pana sprowadza za interes? Szukam człowieka, którego wczoraj tej podwoziłem. Wysadziłem go tutaj na podolu jakąś godzinę przed zachodem słońca Podobno był tutaj i rozmawiał z tobą sprężyna. Nazywał się Fiodor. Ten, no ale co cię to interesuje? Nie zdradzam tego, o czym gadam z kilentami. Tajemnica handlowa. Słuchaj, gówno mnie obchodzą, o czym gadaliście, chcę tylko wiedzieć, dokąd ten chuj pojechał. Gdzie mogę go znaleźć? Ooo, pan Gwiazdor się wkurzył. <śmiech> Dobra, tyle ci mogę powiedzieć, ale nie za darmo. Ile? Chcę twój płaszcz. Co? To co, kurwa, słyszałeś? Płaszcz za informacje. Nie ma mowy, te informacje nie są tyle warte. A według siebie ile są? Może butelkę dobrego samogonu? Barman! Ile cała butelka turnku na własność? Sześćdziesiąt Dobra, niech stracę. Samogon da was za informacje. Stoi. Nie tak. no co ty? Nie prędko trafić się ta oferta. No więc? Stoi. Kurwa, schleję się, żeby zapomnieć, jak tanio sprzedałem takie dane. No to słucham Załatwiłem mu wieczorny transport do Lipy, tej Wiochy 14 kilometrów stąd na północ Stamtąd miał wracać do siebie na wschód Do siebie? To wiesz gdzie on mieszka? No na wschodzie w... Cholera, już tak za dużo powiedziałem Jak chcesz go złapać to mam złe wieści W tej chwili jest już w drodze od paru godzin Ale kto go wiezie, jak go rozpoznam? Więcej już nic nie powiem Sorry koleś, ale ten temat robi się niebezpieczny, a ludzie, którzy zbytnio się takimi tematami interesują, znikają bez śladu. Grozisz mi? Ostrzegam. Chłopaki Szybę. źle się czuję. Chyba będę dożygał. Cholera, Stachu, ty to masz naprawdę sławy żołądek. Spręży zwijamy się. Powiem ci coś gratis, gdy będziesz już na wschodzie. Wypatruj wysokiego masztu antenowego. To koniec rozmowy. Gwiazdo Pustkowi. Dzięki za informację, sprężyno. Ale powiedz mi jeszcze, skąd wzięła się twoja ksywka? Nie, jestem jak sprężyna. Gdy mnie docisnąć do ściany, potrafię niepostrzeżenie wymknąć się i zobjąć napastnika i zniknąć w okamgnieniu. <gry> Powodzenia, Bery. I dzięki za trunek. Wlecki, wychodzimy. Naprawdę musiałeś zadawać się z takimi typami spod ciemnej gwiazdy? Czasami trzeba. Mamy wiele ciekawych informacji, ale o nich potem. Powracamy, może powinien już być, i już coś wiedzieć. Jan i Wodecki wrócili do przyczepy. Na miejscu czekał już na nich Blumstein. Wyglądał na bardzo zniecierpliwionego i podekscytowanego. Panie Janie Bery, panie Janie, Masad wypełnił swe zadanie. Złucham, złom! A też panie Berry. byłem na targu taką jakieś mi kazał i językam zasięgnął. I spotkałem Mordechaja Strauze, mojego przyjaciela z czasów dzieciństwa, na który z którym razem na obozie byliśmy. I on mi powiada. co ty tutaj robisz za tak daleko od domu? I wtedy zapłakałem nad mym domem, do którego nie mam powrotu, do którego nie mam wstępu, do którego, A, ale nieważne. Dołączyłem do drużyny Jana Berego, takem mu rzekł, na co on mi odpowiedział. Do rzeczy, Mojsze, do rzeczy. Ej, ej tak jest. To się go pytam, mordechaju, czy widziałeś włóczęgę na targu? A on do mnie, ale bosze, chociaż Tarek to głównie włóczędzy. I codziennie widzę ich setki. Ale nie, nie, Fiodor mu było, rzekłem. A on mi, A! Fiodor, taki ze wschodu. A co parłem, tak, więc, mu, więc powiedział mnie, znam go. Jest to stały mój klient. O, mów dalej, Ajwajowiczu. Ma może. Masz. No to się go pyta. z mi, przyjacielu, skąd on jest, co on kupuje, a Mordechaj mi powiedział. A ja nie wiem, skąd on jest, on nie powiedział mi. A zapytałem go wtedy, a co kupuje? A, kupuje sprzęt elektroniczny, powiedział Mordechaj. Powiedział też, że kupuje złom. I znika. A potem wraca. I znika i kupuje. Przepraszam, wraca i kupuje i znika. No i ostatnio kupił nawet jakiś odtwarzacz magnetofonowy. Sprzed wojny, majętny. Hm, może jesteśmy rodzinką. W każdym razie. Nie powiedział, po co mu on. Dobra robota, boże. Ale to nie wszystko. Dowiedziałem się, że szukał futra wiewiórki. No i dowiedziałem się, że futro wiewiórki to jest krzyk mody i za parę chrywien kupiłem. Hehe, <śmiech> sprzedawca nie wiedział, że teraz kopiejki obowiązują. Cóż, nie widzę w tym celu, ale niech ci będzie. No dobra, ekipa, zbieramy się i ruszamy z śladu Fiodora. Stop! Halt! Halt? Ja, ja, ja na chwilę muszę gejen z toaleten. Toaleten? Byte, byte sznel! Wkrótce ruszyli na północny wschód, mając nadzieję, że uda im się dogonić Fiodora. W czasie tej podróży Jan opowiadał towarzyszom o tym, czego dowiedział się w barze. Potem odłączył się od rozmów i pogrążył w myślach. Mając mętlik w głowie, próbował połączyć fakty i dojść do jakichś wniosków. W ten sposób czas ich podróży upłynął szybko, aż w koło zapadły zupełne ciemności. Kierowca zgłosił Janowi, że nie da rady jechać dalej po nieznanym terenie, w ciemnościach przy nikłym świetle lamp pojazdu. Był zmęczony całodniowym maratonem za kierownicą. Barry zarządził postój na noc. Rozpalono ognisko, przy którym cała grupa zasiadła i zjadła posiłek. Jan, powiedz nam, co o tym sonisz. O tym? No, o tej sytuacji z wędrowcem, Fiodorem. Kim według ciebie jest? Do czego dąży? Według mnie jest zwykłym oszustem i kłamcą... Poza tym nie wiem jeszcze do czego dokładniej dąży, ale... Ale co? Dostałem rozkaz, żeby nie dzielić się informacjami z innymi, ale zatem tam niech będzie. W końcu jesteśmy drużyną, nie? Chodzi o to, że dostałem rozkaz odnalezienia i zabezpieczenia radzieckiej wersji projektu oczyszczenie. Wiecie, tego, który pozwala usuwać skutki skażenia powojennego, tylko że w ruskiej wersji. Ponoć lepiej. Opowieść Fiodora pokrywa się częściowo z tym, co powiedział mi pułkownik. Sądzę, że nasz wędrowiec wie, że ktoś będzie chciał szukać tego urządzenia, dlatego powiada on wszystkim swoją legendę o naukowcach, których ich własne dzieło usmażyło mózgi i zrobiło z nich bezmyślne istoty. Sprytny, chce zniechęcić wszystkich do poszukiwań. Nie ma żadnego mózgu z Jest tylko Fiodor, który mąci nam w głowach. Mózga Tak, tak nazwał go Fiodor! Właśnie to powiedział mi wczoraj, kiedy już padł nam akumulator i audycja została przerwana. Uważam, że to nas zmysił, żeby nas nastraszyć i nie ma czegoś takiego. Aj, aj, nie, nie jest geszeft. To w takim razie, dlaczego taka system magnetofonowa jest taka ważna? Według moich informacji, te cyfry otworzą nam drzwi do urządzenia oczyszczającego. Pamiętasz je nadal? Oczywiście. I w zasadzie to dzięki, Jan, że zabrałeś mi na tą wyprawę. Miałem dość siedzenia w stali. Sam się upierałeś, to teraz masz. A ty, Ajwajowiczu, czy tam Moshe? Jak eee. cię mówić w ogóle? jestem Moshe Blumstein nie Moshe. MOSZE, mosze Blumsztajnie. Tak. I chcę sprawić, by przygoda była w moim życiu. Co przypomniało mi pewną przypowieść story. Pozwólcie, że ją przytoczę. Czytanie z księgi liczb. 4, 18, 29, 16, 59. 88-32 trzydzieści dwa No dobra, rozudzimy się nieco przez snem Ruszamy o świcie Mike Podaj mi gitarę z przyczepy Robi się